Znamy kilka słów z listu do Hebrajczyków. Drei stellen, z tym Brief. Trzy miejsca z listu do Hebrajczyków. Die erste aus Hebraja 2. Pierwsze miejsce z drugiego rozdziału. Hebraja 2, die verse 17 und 18. 17 i 18 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Z, 4. Z czwartego rozdziału.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 I znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I z 7, z siódmego rozdziału, wersja 25, 25 wiersz. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Bo żyje zawsze. Aby się wstawiać za nimi. Alle drei Stellen, die wir gelesen haben, haben ein gemeinsames Wort. Każde z tych trzech miejsc, które czytaliśmy, ma jedno słowo wspólne. I to jest dieses Wort etwas vermögen oder etwas zu können. To jest to słowo potrafić. Wir haben das nur eigentlich dreimal im Hebräerbrief. Myślę, że znajdujemy to słowo tylko trzykrotnie w tym liście. In mit Jesus Christus, dem Hohen Priester, Mianowicie w powiązaniu z Jezusem Chrystusem jako arcykapłanem, dass er in der Lage ist etwas zu tun. że On jest w stanie i coś potrafi uczynić. 2, 18. W drugim rozdziale, w osiemnastym wierszu vermag I er zu helfen że on może lub potrafi dopomóc. In Hebräer 4, Vers 15. W czwartym rozdziale 15. Wierszu. hat er mit, Vermag er Mitleid mit uns zu haben. Że może mieć współczucie. I w Kapitel 7, Vers 25. Vermag er völlig zu erretten. A w siódmym rozdziale, w dwudziestym piątym wierszu może zbawić na zawsze, albo zupełnie. To jest tak naprawdę bardzo wzniosłe um, słowo skierowane do nas. Że właśnie takiego arcykapłana mamy, który potrafi coś uczynić. Jakie zadanie miał arcykapłan? Der hohe ist vor Gott tätig. Arcykapłan służył przed Bogiem, przed Jego obliczem. I on tak służył przed Bogiem lub tak działał i zabiegał o to, żebyśmy w ogóle nie wpadli w grzech. Nie popadli w grzech. I właśnie z tej perspektywy też list do Hebrajczyków jest napisany, mianowicie widzi nas jako podróżujących przez pustynię. Weg durch diese Wüste gibt A w czasie takiej podróży spotykamy się z trudnościami. Da gibt es verfolgungen, na prześladowania, da gibt es prüfungen, na próby, da gibt es krankheiten, na choroby, Da gibt es manchmal auch den Tod, nieraz nawet i śmierć. Die Umstände sind oft nicht einfach. okoliczności często bywają niełatwe. Und die Umstände sind manchmal so schwierig, dass wir dadurch in Sünde fallen können. I okol okoliczności mogą stać się tak trudne, że możemy popaść w grzech. Und jetzt ist dieser Hohepriester I właśnie w takich chwilach arcykałą działa, lub w ogóle działa, damit wir eben nicht in Sünde fallen żebyśmy nie popadli właśnie w ten grzech. No wenn es doch mal passiert, a jeśli się to jednak zdarzy, dann ist der Herr Jesus für uns tätig. to nawet w takich chwilach Pan stawię się za nami. Aber nicht als der hohe Priester. ale wtedy już nie jako arcykapłan, sondern als der Fürsprecher, ale jako orędownik und dann bei dem Vater i wtedy bezpośrednio u Ojca. Wie uns das in 1 Johannes 2, Vers 1 und 2 beschrieben wird. Tak, jak to jest opisane w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. Więc Pan wykonuje zupełnie różnego rodzaju służby wobec nas. A dzisiaj zajmiemy się tylko tą stroną jego służby jako arcykapła, nie jako arenownik. kapitel 2 enthält noch eine weitere gewaltige Botschaft. Ten drugi rozdział zawiera jeszcze innom bardzo albo inne bardzo poważne słowo daje mi ane grund warum Jezus Christus auf dieser erde leiden musste mianowicie podwójny powód na to dlaczego Jezus Chrystus musiał cierpieć będąc na tej ziemi więc u so beginnt ja vers 17 bo tak właśnie rozpoczyna się ten 17 wiersz der musste er in allem den brüdern gleich werden je musiał we wszystkim upodobnić się do braci to, że musiał się upodobnić nie oznacza, że był jeden do jeden w tym samym stanie jak braci, bracia. Bo co najmniej była jedna znacząca różnica między nim a nami. On był bez grzechu. I dlatego tu jest właśnie napisane, że się tylko upodobnił. To znaczyło, że on przyjął postać ludzką. Przyjął ciało i krew. Lebte als vollkommener Mensch auf dieser Erde. I jako człowiek żył doskonale na tej Ziemi. durch alle Prüfungen, die waren. Przeszedł przez wszystkie możliwe próby. Jedes light ertragen, was es nur gab. Wycierpiał wszelkiego rodzaju cierpienie, które tylko można było wycierpieć. Niedaremnie w wird 53 Schmerzen genannt, Leiden księdze Izajasza nazwany jest mężem boleści, który można powiedzieć, był oswojony zupełnie cierpieniami. Person To oznacza dzisiaj dla nas, że on ciebie i mnie zupełnie potrafi zrozumieć. To jest właśnie początek tego przesłania, które tutaj jest skierowane do nas. Pan Jezus nie tylko rozumie nas z tego względu, że jako Bóg i tak o wszystkim wie, nie, on nas też potrafi zrozumieć z tego powodu, że przecierpiał, przeszedł przez to, przeżył to, jako człowiek, co imię. I zały jest ein Jezus Chrystus jest ten Hoły I ten apcykappan, który teraz za nami się wstawia, jest też człowiekiem. dzisiaj. człowiek Jezus Chrystus. I on swoją służbę wykona, wykonywać będzie aż do samego końca naszego życia. Hebraja 1 vers 3, sagt... Pierwszy rozdział, trzeci wiersz, mówi do nas że zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jak wielka to jest różnica w porównaniu do arcykapłanów Starego Testamentu. Oni wykon wykonywując swoją służbę wykonywali ją na stojąco. Ale tu widzimy kogoś, który czyni to siedząco. To wskazuje na to, że dzieło, które Pan Jezus dokonał, było zupełnie wystarczające dla Boga. Krótko mówiąc, spoczął. I że on teraz z zupełnym spokojem może być tym arcykapłanem naszym. Saturday, es gab zwei Gründe, warum der Herr hier leiden musste. Były dwa powody na to, dlaczego Pan tu na tej ziemi musiał cierpieć. Vers 17 zeigt uns am Ende erst noch einen anderen Grund. Ale 17 Vers pod koniec pokazuje nam jeszcze inny trzeci powód, denn der Herr hat auch hier auf dieser Erde gelitten und besonders in den letzten drei Stunden am Kreuz um die Sünung, ja, um unsere Sünden zu sühnen. Bo Pan Jezus cierpiał też z tego względu tutaj na tej ziemi, żeby na krzyżu e, przebłagać Boga za nasze grzechy. Und das ist jetzt ein klein wenig zu I to jest teraz troszkę trudne do zrozumienia dla nas, być może. Ja, das mal einfach zu Ale spróbuję to w prosty sposób wyjaśnić. Eigentlich durfte der Herr Jesus auf dieser Erde überhaupt kein hoher Priester sein. Tak naprawdę to Pan Jezus, według pewnych zasad, które były, nie mógł być arcykapłanem, będąc na tej ziemi. Warum? Dlaczego? Weil er aus dem stamm war. Bo on pochodził z nie takiego plemiona, z którego powinien arcykapłan pochodzić. Testament, alle Hohen von Aaron abstammen Bo czytamy wyraźnie, że każdy arcykapłan miał być potomkiem Arona. Und Aaron war aus dem a Aaron był z plemiona Levi, ale Pan Jezus nie był z tym Lewiego. Der Herr Jesus war aus dem Juda, Pan Jezus pochodził z plemienia Judy Und das war die königliche Stammeslinie. A to, była bardziej, to było bardziej to plemię linii królewskiej Izraela. A David kam z dem Juda. z Judy, Aber der David war kein hoher priester. ale David nie był arcykapłanem David, David był tylko królem Krótko mówiąc Pan według prawa tak naprawdę nie mógł być arcykapłanem na tej ziemi. Das sagt sogar der Nawet list do Hebrajczyków tak mówi dosłownie. In Hebraia 8 hmm. przeczytajmy z 8 rozdziału rozdziału: 4, 4,warty wiesz über den Herrn Jesus. Tu mówi ten wiesz o Panu Jezusie samym. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów, zakonu. Das heißt, hier auf dieser Erde konnte der Herr gar nicht hoher Priester sein. To znaczy, że na tej ziemi Pan nie miał prawa być arcykapłanem. Wie konnte er dann als hoher unsere Więc jak to jest teraz możliwe, że Pan Jezus jako arcykapłan przebłagał Boga za grzechy nasze? Odpowiedź na to znajdujemy po pierwsze w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale in einem gewaltigen vorbild aus dem alten testament. Ja, za pomocą bardzo znoszałego przykładu ze starego testamentu, Johannes 3:14. 3. Vers 14. Trzeci rozdział, 14. wiersz. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des Menschen erhöht werden. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. Was jest das wichtigste wort hier in diesem vers? Co jest najważniejszym słowem tego wiersza? Das ist das Wort erhöhen. To jest to słowo wywyższyć. Warum hat Mose in der Wüste diese Schlange auf einen Stab aufgerichtet? Dlaczego Mojżesz ten, tego węża nie położył, tylko wywyższył na e, drzewcu? Ja, wiele sagen nam, war das für das Volk besser sichtbar. Wielu mówi wtedy, no tam, bo po prostu był lepiej widoczny dla wszystkich. Das mag sein. Technicznie tak może być. Nicht der ale to nie jest główny powód. Der Hauptgrund jest: jest Bild davon, że der Herr das Werk erhöht von der Erde vollbrachte. Pierwszy powód jest na to, że jest to obraz na pana Jezusa, który wywyszony z tej ziemi, na krzyżu wisząc. Dokonał swojego dzieła. I to jest powód na to, dlaczego pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu, a nie na innym miejscu. Erhöht zwischen Himmel und Erde. Bo wisząc na krzyżu, zawisł między niebem. I między ziemią. Von der Erde. Więc tą służbę, żeby jako arcykapłan umrzeć za lud, nie dokonał na ziemi, lecz wisząc na krzyżu między niebem, niebem a ziemią. Johannes 3, vers 14 sagt nicht, so wie Mose in der wüste die schlange erhöhte, so musste der sohn des menschen sterben bo ten wiersz tutaj nie mówi, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musiał umrzeć Syn Człowieczy. Albo tak musiał Syn Człowieczy e, odpowiedzieć na kwestię grzechu. Nie, tak jest tu jest napisane. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Jeszcze inne miejsce, które to podkreślam. Johannes 8 Vers 28. 8 mir aus Ja evangeliana 28. wiersz. Darzwa Jezus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt. Wtedy i rzekł Jezus, gdy wy wyszczycie Syna człowieczego. Wina wird diese Seite betont. Zawrupa kreślona jest ta sprawa. Na last mal und sogar zweimal in Johannes 12. I ostatnim razem czytamy to w Ewangelii na 12 w dwunastym rozdziale. In vers 32, 32 wierszu. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Vers 34, Sprach die Volksmenge. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? 34. wiersz. jakże więc możesz mówić, że syn człowieczy musi być wywyższony, a czterokrotnie z 4-mal im Johannes Evangelium, wie wichtig es ist, dass der Ewangelia Jana podkreśli to, jak ważne to było, że Pan musiał być wywyższony. Unser war der Herr erhöht zwischen Himmel und Erde, als er there... dort Die Frage der Sünde am Kreuz klärte. I tak właśnie Pan był wywyszony między niebem a ziemią, kiedy wyjaśnił tą kwestię grzechu. Euch an den altar erinnert, der vor dem stand, Jeśli przypomnicie sobie ołtarz, który w Starym Testamencie stał przed świątynią, was man machen, um dort ein to co trzeba było wykonać, żeby na tym ołtarzu całopalnym złożyć ofiarę? Ja, man hinaufgehen. Trzeba było wejść po schodach do tego ołtarza, bo ołtarz był na takim podwyższeniu ze schodami. Heddy Przecież, ja nie. Auch auf Erde sein Przecież móg, Bóg mógłby tak to sprawić i, i, i zarządzić, że ten ołtarz stał po prostu na ziemi, prawda? Nein, es hat einen von der am nie, ale ten obraz tak właśnie miał być sporządzony i ołtarz na takim podwyższeniu postawiony, bo miał wskazywać na podwyższenie i wywyższenie Pana Jezusa. Zauważamy przez takie detale, że Biblia jest rzeczywiście bardzo wzniosłą księgą. Zupełnie bez jak jakichś sprzeczności. To dzieło Pana Jezusa poza tym było Konieczne jednorazowo. Już nigdy nie musi być powtórzone. Och, das war anders als bei Aaron i den anderen hohenpriestern. Też i to różni się, w tym różni się dzieło Pana od pozostałych arcykapłanów Starotestamentowych. testamentowych Man kann ja diesen Dienst des Hohenpriesters im Alten Testament in zwei Gruppen einteilen. Bo służbę arcykapłanów Starego Testamentu można podzielić na dwie grupy. Es gab einmal diesen regelmäßigen dienst. Z jednej strony wykonywali służbę taką regularną, das heißt, powtarzającą się. De, de oder Służby albo działania, które były czynności, które były dokonywane regularnie mm. co tydzień, codziennie. Teglich, dass man auf dem das na przykład codziennie składano na um, Ołtarzu kadzidlanem kadzidło. I codziennie trzeba było um, obrawiać, opracowywać, oczyszczać świecznik. Wöchentlich, dass man die Schaubrote wechselte. Co tydzień do, tych, do takich zadań należały um, z, zmiana chlebów pokładnych To jest obraz na służbę, którą pan teraz czyni za nas, będąc wywyszony w niebie dass er sich tagtäglich um dich und um mich kümmert, że dzień po dniu e, zajmuje się tobą i mną. Aber es gab auch diesen Dienst, der nur einmal im Jahr stattfand. Ale była też służba, która dokonywana była tylko raz do roku, an dem großen Versöhnungstag. W w tym wielkim dniu pojednania. wo im Endeffekt Opfer für das Volk dargebracht wurden, ein Bild von dem, was am Kreuz geschah, gdzie składano ofiarę za cały lud. I to był obraz na dzieło pana Jezusa. Aber gibt es eben zwei große zu dem, was am Kreuz Ale jest wielka różnica między tym, co rzeczywiście dokonane było na krzyżu. Der eine ist, man es tun. Jedna różnica polega na tym, że te ofiary składane były rocznie. Unser Herr es nur einmal zu tun. A pan zmarł tylko raz. Und jeder auch ein Opfer für sich A druga różnica polega na tym, że każdy arcykapłan wcześniej musiał złożyć ofiarę za swoje własne grzechy. ten ja alle sünden. bo oni też byli grzesznymi ludźmi. Aber nicht unser Herr am Kreuz. Ale Pan Jezus nie musiał złożyć ofiary za siebie samego. Więc z jednej strony te obrazy są cudownymi przykładami. Auf der anderen Seite ein gewaltiger Unterschied. A z drugiej strony widzimy wielkie różnice. Haben wir auch heute in erste Mose 22 Może zauważyliście to też dzisiaj rano w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, kiedy czytaliśmy te auf der, auf der einen Seite ein Z jednej strony to wydarzenie jest pięknym przykładem na dzieło Pana. Auf der Seite ein A z drugiej strony widzimy ogromne różnice. Bo Izaak, jako ta ofiara e, przeznaczona, on nie wiedział, że jest i będzie tą ofiarą. On pytał się ojca, gdzie jest to jagnię na całopalenie. On nie wiedział. Ale Pan Jezus, na którego on wskazuje, dokładnie wiedział, co go czeka. Wir merken, es sind Więc zauważamy, że to są tylko przykłady. Aber sie sind nicht vollkommen. Ale przykłady ziemskie nigdy nie są doskonałe. I dlatego list do hebrajczyków o tych przykładach starotestamentowych mówi, że to są tylko cienie. Und vielleicht noch ein Satz dazu. I do tego jeszcze jedno zdanie. Dass der Herr Sein werk że Pan na krzyżu dokonał swoje dzieło w zupełnej i stuprocentowej świadomości i wiedzy o tym, co go czeka. Dafür haben wir kein vorbild im Alten Testament. Na tą wiedzę nie mamy żaden obraz w, Star w Starym Testamencie. Owszem, znajdujemy takie obrazy jak na przykład kogoś, który dobrowolnie da dał się związać, jak Izaak. Ale że ktoś o wszystkim wiedział już wcześniej i mimo to uczynił coś takiego, nie ma takiego obrazu. To jest tak wzniosłą rzeczą, że to nie da się nawet opisać symbolem albo przykładem. Nun in Vers 18 kommen wir zu dem zweiten Dienst des Herrn. A w 18 wierszu teraz w liście do Brajczyku w pierwszym rozdziale znajdujemy tą drugą e, służbę Pana. Und das konnte er als hoher Priester ausüben I tą służbę jako Akcykapan mógł wykonać. Auch wenn er nicht aus dem Stae Lefi war, nawet nie będąc plemienia Judy. Ten es findet ja ganz klar, ale Jego. Nicht... Denn es findet ja ganz klar nicht auf der Erde statt. Bo to nie dokonywane jest na Ziemi, Sondern im himmel. Bo to jest dokonywane w, w niebie. Und da haben wir jemanden, der uns helfen kann, die versucht werden. I tu czytamy o kimś, który jest w stanie lub może nam dopomóc, którzy jesteśmy w różnych próbach. Aber auch dazu, es nötig, dass er Ale żeby on mógł to uczynić i teraz czynić, musiał wcześniej cierpieć. Es sind nicht die am Kreuz oczywiście mowa, te cierpienia tu opisane w 18 wierszu nie mówią o jego cierpieniach w tych trzech godzinach ciemności, Aber seine von an bis zum Ende der no, bo takiego rodzaju cierpienia my nie doświadczymy, lecz tutaj jest mowa o cierpieniach. Od momentu jego urodzenia aż do przed krzyżem. No, einmal, dass das für jeden klar ist. Jeszcze raz, żebyśmy to wszyscy pojęli. Diese sechs stunden am Kreuz müssen in zweimal drei stunden unterteilt werden. Te 6 godziny na krzyżu, podczas których Pan wisiał na krzyżu, musimy podzielić na dwa razy po trzy. Gott ma das in den Evangelien selbst. Sam punkt to dzieli w taki sposób w Ewangeliach. Podczas tych pierwszych trzech godzin nie było ciemności na ziemi. I każdy, który stał wokół tego zdarzenia i patrzał na krzyż, widział cierpiącego Pana Jezusa. Ale te trzy godziny, te pierwsze trzy godziny nie zawierały tego dzieła jeszcze, jak to przebłaganie za nasze grzechy. Sondern die haben wir während der zweiten To zdarzyło się podczas tych drugich trzech godzinach. Podczas tych trzech godzinach ciemności. Da wurde Jesus Christus zur Sünde gemacht. Bo właśnie tylko wtedy Pan został uczyniony sam grzechem. Von Gott bestraft und behandelt, als wäre er der Ursprung der Sünde. Bóg go tak uderzył i karał, jak Jakoby On był źródłem wszystkich grzechów na tej ziemi. Wtedy Pan Jezus Chrystus zawołał to pytanie, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To są i to były te trzy godziny, kiedy Bóg musiał opuścić swojego Syna. To były cierpienia rodzaju, w którego które żaden wierzący nigdy nie wpadnie. menschen werden was heißt. Ale ludzie niewierzący doświadczą kiedyś, co to znaczy być dosłownie opuszczonym przez Boga. in der sein werden, mianowicie to będzie miało miejsce w piekle. Na diesem Ort, wo Gott nicht jest. Miejsce, w którym już dosłownie nie będzie Boga. Gdzie dosłownie doświadczą, co to znaczy, być na wieki opuszczonym <coughs> przez Boga. Die leiden, die der Herr dort erduldete, werden wir nie verstehen können. Te cierpienia, które Pan wtedy poniósł za nas, nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć, bo my już przez nie nie przejdziemy. A więc, jeśli in 18 heißt, worin er selbst gelitten hat. Ale jeśli czytamy tu w 18 wierszu, że w czym sam cierpiał, to są to właśnie te cierpienia, które Pan przeżył od momentu swoich narodzin, aż do dzieła na krzyżu. I dlatego On może nam pomóc, jeśli znajdujemy się też w cierpieniach. Wenn wir versucht werden. lub kiedy jesteśmy kuszeni, müssen klären, was versuchen bedeutet. musimy najpierw wyjaśnić, co to znaczy: pokuszenie. Das Wort hat zwei völlig unterschiedliche bedeutungen Neuen Testament. Bo to słowo w Nowym Testamencie ma dwa różne znaczenia. Oba bedeutungen finden w Obaj znaczenia znajdujemy w liście Jakuba: vers zwei, oder w pierwszym rozdziale nach heute das für lauter freude meine brüder wenne mancherleih versuchungen falsch jogi wer to sobie za najwyższą radość bracia moi gdy rozmaite próby lub pokusy przechodzicie przechodzicie und die zweite seite abvers 13 a drugie znaczenie tego słowa znajdziemy w 13 wierszu niemand sage wenn er versucht würde ich werde von gott versucht Niech, niechaj nikt gdy wystawiony jest na pokusę nie mówi przez boga jestem kuszony w polskim to słowa właściwie inne. gut Okay. In is it w greckim języku są, jest to jedno słowo, w polskim są to dwa różne słowa. Es geht um zwei verschiedene Arten von uh, Versuchungen. Słowo ma na myśli w każdym razie dwa różne, różnego rodzaju pokuszenia. Das erste sind prüfungen von außen. Pierwsze znaczenie, które znajdujemy w drugim wierszu i w którym polskim tłumaczeniu jest napisane próby, to chodzi rzeczywiście o próby. Zewnętrzne. Man könnte sagen wie eine Art Test. Taki rodzaj testu. Jeder Schüler kennt das. Każdy uczeń to pamięta. Irgendwann fragt der Lehrer das gelernte ab. Że nadchodzi taki dzień, gdzie nauczyciel odpytuje nas z tego e, e, tematu albo no, materiału, którego się uczyliśmy. Es wird Po prostu testuje nas. Und so wird auch im täglichen christen dein Glauben getestet und geprüft. Tak samo właśnie w życiu codziennym naszym testowana jest nasza wiara. Durch Schwierigkeiten, die von außen an dich herankommen. To się dzieje właśnie przez trudności, które napierają na nas z zewnątrz. Also irgendwelche Prüfungen, jacke różne próby. Wie der der verspottet wurde, tak jak pan, który był no, z niego drwiono, i man anspuckte, którego opluwano, i man schlug, którego bito, der auf dieser Erde keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, który na tej ziemi nie miał miejsca, żeby spocząć, der manchmal nachts draußen auf dem Ölberg schlafen musste, który nieraz nocą spał na górze oliwnej, der in der Wüste war, dem hungerte und der Durst hatte, który był w pustyni i e, pragniony i głodny Alles prüfungen von außen. To wszystko były próby z zewnątrz. I Pan mimo to zawsze w tych próbach uwielbił swojego Boga. Ale w 13 wierszu, w tych pokusach, mowa jest o próbach, które, albo rzeczach, które pochodzą z, z nas, wewnątrz nas. Aus unserem Fleisch. z naszej starej natury Oder aus unserer sündigen naszej grzesznej natury es sind Dinge, die stehen mit sünde in verbindung te pokusy połączone są z grzechem das sind prüfungen die von gott kommen a grzech nigdy nie jest próbą pos pos pos posłaną przez boga das sind prüfungen die kommen aus deinem meinem sündigen herzen to są próby które pochodzą z twojego i mojego serca Und Solche prüfungen geht es nicht im hebräerbrief o takich próbach nie czytamy, bo, albo nie jest mowa tutaj w liście lewejczyków. Es geht um die, die Dinge, die von außen kommen. Tutaj jest mowa o tych pokus, pokuszeniach, próbach zewnętrznych. Und da sagt uns vers 18, dass wir einen Hohen Priester haben, der uns zu helfen vermag. I w takich próbach arcykapłan może nam pomóc. Und das ist ein gewaltiger Ausdruck. I to jest bardzo wzniosłe wyrażenie. Das heißt, er, er, es gibt eine Grundlage, dass er uns helfen kann. To znaczy teraz istnieje pewien fundament, na którym on może nam w ogóle pomóc. Die sind seine Leiden auf dieser Erde gewesen. A fundament ten to były jego cierpienia podczas życia jego na tej ziemi. Weißt du, wenn ein Bruder oder eine Schwester leiden. Wiesz kiedy pewien brat lub pewna siostra cierpią, dann können wir für sie beten. To możemy się za nimi modlić. Wir können sie auch besuchen. Możemy ich odwiedzić. Können sie auch durch ein Bibelwort ermuntern, ich pocieszyć. Wir können auch praktisch helfen. Możemy też praktycznie pomóc I też te wszystkie rzeczy mamy tak czynić, Aber wir sie nicht Ale nie jednak nie jesteśmy w stanie 100% te osoby zrozumieć. Denn wir sind nicht in wie diese. Dlaczego bo sami nie znajdujemy się w tych okolicznościach? wir können auch nicht richtig empfinden, wie sie empfinden. Dlatego też nie potrafimy dokładnie tak odczuwać, jak oni to odczuwają. Weil wir eben nicht in diesen Umständen sind und vielleicht dieses Leid nicht kennen, Aber nie znajdujemy się w tych okolicznościach, w których oni się znajdują, nie, znajdujemy, nie znamy ich cierpienia. Aber hier haben wir jemand, ale tu, przed nami jest ktoś, der kann eben nicht nur vollkommen helfen und ermuntern, który nie tylko doskonale potrafi pomóc lub pocieszyć, sondern der kann auch vollkommen trösten. Ale potrafi też doskonale pocieszyć. Weil er eben auch vollkommen uh, dich verstehen kann in diesen umständen. E, może nas, po prostu nas rozumie w naszych okolicznościach. Weil er auch vollkommen mitempfinden kann. Bo on też potrafi współczuć przez doświadczenie, które nabył. Weil er selbst in solchen umständen gelitten hat. Będąc sam i cierpiąc sam w tych samych okolicznościach. Er zu Dlatego on potrafi może pomóc. Jest to bardzo, bardzo potężne słowo, skierowane do nas. Wir müssen zunächst, oh ja, stelle, Hebräer 4. Przejdźmy do następnego miejsca, w czwartym rozdziale. Hebraja 4, Vers 15, beginnt mit einer doppelten Verneinung. 15 wiersz rozpoczyna się pod dwójną, podwójnym zaprzeczeniem. Mianowicie czytamy, nie mamy kogoś, który nie mógłby. Jeśli jest użyte takie słowo, podwójne zaprzeczenie, to jest to szczególnego rodzaju potwierdzenie pozytywnej rzeczy. Das heißt, wir haben also ganz sicher einen hohen Priester, der Mitleid zu haben vermag. Inaczej mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, że na pewno w 100% mamy takiego kogoś. Das Wort Mitleid heißt zu viel wie Sympathie, który miałby i mógł mieć współczucie. To znaczy tyle co sympatia mit unseren Schwachheiten, współczucie z naszymi słabościami. Schwachheit jest wieder ein schweres Wort im Nowym Testamentu. To słowo słabość jest znów pewnego rodzaju trudne słowo w Nowym Testamencie. Denn es hat wieder eine zweifache bedeutung. Bo słabość znowu ma dwa znaczenia. Manchmal bedeutet schwachheit unabsichtliche sünden zu tun. Z jednej strony, albo jedno znaczenie jest słowa słabość, że niechcąco dopełniamy grzech popełniamy grzech. O, sünden zu tun, wo, mir, wo ich das gar nicht bemerkt habe. Lub y, popełnianie grzechu, gdzie nawet tego nie zauważam. Wir haben dieses Wort in der Bedeutung in, ich glaube, Hebräer 7. Takie zna znaczenie tego słowa znajdujemy w siódmym rozdziale. Weszłowiec <coughs> <coughs> 28. 28 ósmy Albo denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabością. bedeutet, die Sünden haben unabsichtliche Sünden getan. I tu to słowo znaczy takich ludzi, którzy niechcąco dopełniają grzech. Deswegen muss ja jeder hoher Priester auch für sich selbst opfern. I z tego obowodu każdy arcykapłan tej ziemi musiał ofiarować za siebie samego. I myślę, że dla nas wszystkich jest jasne, że z Grzechem Pan nie ma, sympatii, nie ma sympatii lub nie ma współczucia. Więc w tym naszym miejscu tutaj słabość nie oznacza Grzech, sondern Schwachheit auf Umstände, die sind. Ale tutaj słowo słabość nawiązuje do zewnętrznych okoliczności, które nas otaczają kummer. Na przykład smutek. Oder andere sorgen dieser Art. Lub inne zmartwienia tego rodzaju. Warum wird es schwachheit genannt? Ist doch eine prüfung. Dlaczego nazywane one są słabościami? Przecież jest to pewnego rodzaju próba. Ale Gott weiß, wie wir als Ale Bóg dokładnie wie, jak my jako ludzie reagujemy w takich okolicznościach. Wir einen zu Mianowicie z zasady staramy się o wyjście z tych trudności. Schröder jetzt mal nicht von Krankheit, wo jemand einen Arzt aufsucht oder Medizin nimmt. Wenn ihr müdet o kimś, który jest chory i jako wyjście szuka pomocy u lekarza, jest to jest eine Hilfe, die Gott uns ganz klar gegeben hat. Ist da Pomoc, którą Bóg tam zdecydowanie dał. Aber ich rede so von äußeren Umständen, wo wir uns dann überlegen, wie können wir die Situation verbessern? Oder waren da wie okoliczności, które tak trwają i my po prostu rozmyślamy na tym, jakie najlepiej rozwiązać, jak z nich wygnąć. Das überlegen ist keine Sünde. samo rozmyślanie nad tym nie jest grzeszne es ist schwachheit. Jest to pewną słabością wir versuchen irgendwie auszuweichen. bo próbujemy w jakikolwiek sposób po prostu uciec Was unser Herr nie getan hat. pan tego nigdy nie czynił Aber er kann uns verstehen. ale on nas rozumie er damit. I dlatego współczuje nam I dlatego pan Działa, pracuje jako ten arcykapłan, żebyśmy w tych okolicznościach nie popadli w grze. Denn es kann jetzt passieren, dass ich fleischlich handle, bo mając takie starania, żeby wybrnąć, możemy, jesteśmy szczególnie narażeni na to, żeby zadziałać samowolnie. Dass ich tue aus dem heraus, że uczynię coś z własnej woli, i, dann wird aus eine i wtedy z tej słabości staje się grzech. Und damit das nicht passiert i żeby tak się nie stało am bei diesem hohen küstter dlatego mamy tego arcypała Pots petros in apostel geschichte 12 im gefängnis war Kiedy Piotr był w więzieniu tak jak czytamy w dziejach apostolskich 12 rozdziałe nie weiß nicht was in seinen gedanken vorsich gegangen ist nie wiem, co myślał w tym momencie aber er hat nicht versucht irgendwelche aktivität einzusetzen die situation zu verbessern Ale nie czytamy że cośkolwiek działał po to żeby Uciec z tych okoliczności. Auch die Versammlung dort nicht. Też zgromadzenie nic z dokonywało. Ja haben nicht einen Trupp geschickt, um ihn zu befreien. Nie posłali jakąś armię, żeby go wyzwolić. Sie haben gebetet. Nie, jednomyślnie się modlili. Der hohe Priester war tätig, sah sicherlich die ganze schwachheit, die da war. Arcykapłan, Pan Jezus, na pewno działał w tym momencie i widział tą słabość. Aber durch seinen Dienst führte das zum Segen. Ale przez Jego służbę całe okoliczności... Skończyły się błogosławieństwem. Sie jetzt getan, A jeśli zgromadzenie by działało po ludzku? Was weiß ich mit Na przykład podjęli się negocjacje z Herodem und das nicht getan, I nie uczyniliby to e, e, przez no, zadanie, wskazanie Boże? to plötzlich ein to może by wybrnęli z tego ale byłoby to grzeszne postępowanie. No mal zu zeigen, was eben in punkt ist. To jest mały przykład, żeby wam pokazać co jest słabość w tym miejscu. No raz, der Herr kann uns verstehen, dass wir diese Gedanken haben. Raz, pan dobrze rozumie, że mamy takie myśli? Er On współczuje nam. I dlatego działa, żebyśmy nie grzeszyli. I dlatego czytamy, że we wszystkim został wypróbowany tak jak my. Ale z wyjątkiem grzechu. Nasz Pan był doskonale święty i bez grzechu. Lasst uns somit freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Dlatego czytamy w 16. wierszu, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Wiążąsze dwa razy, dass wir ihm zutreten können zu diesem Thron. Dwa razy czytamy takie słowo, że możemy przystąpić do tronu łaski. To Drugie miejsce znajdujemy w 10. rozdziale. Taką wiodą dorthin als an gdzie mowa jest o tym, że przystępujemy jako wielbiciele, Hier in 4 wir als ale tu w czwartym rozdziale przystępujemy jako proszący. Wir bitten, dass er sich für uns verwendet. Prosimy, aby On wstawiał się za nami. Das ist der der Gnade. to jest tzw. Tak tron łaski Und es gibt auch I tam znajdujemy miłosierdzie, zmiłowanie. Ist nicht genau das Łaska i miłosierdzie nie jest to, nie jest to samo. Was ist Co to jest miłosierdzie? Das bedeutet, ich etwas nicht, was ich habe. To oznacza, że, ich etwas nicht, hmm, ja. że nie otrzymuję czegoś na co nie zasłużyłem. Albo inaczej, nie otrzymuję czegoś, na co zasłużyłem. To znaczy na przykład sąd wieczny, na który zasłużyliśmy. Nie otrzymujemy go. Ale kiedy, Bóg, kiedy Bogu wyznałem nasze grzechy, my wyznaliśmy nasze grzechy, hat dieses gericht von mir wtedy Bóg wziął, zdjął ze mnie ten sąd, na ten który ja, zasłużyłem. Ten ja, meine vergeben. Wybaczając mi wszystkie moje grzechy. Gnady dagegen bedeutet, ale łaska oznacza, dass ich etwas bekomme, was ich nicht że otrzymuję czegoś, na co nie zasłużyłem. Das ewige Leben, na przykład życie wieczne. Viel mehr als to jest o wiele więcej, jak tylko wybaczenie grzechów. God hat mir viel mehr vergeben. Bóg wiele więcej mi Bóg mi wiele więcej Wiele więcej mi podarował, niż powinien. God hätte mich erretten können für diese Erde. Bóg mógł mnie zbawić i zostawić na tej ziemi. Ale Bóg dał więcej, wprowadzi nas do domu Ojca. Das ist to jest łaska. Oznacza to, że otrzymujemy więcej niż zasłużyliśmy. Und so ist der otrzymujemy der niż wo wir viel mehr bekommen können, als nötig ist für die Umstände. I to jest właśnie tron łaski, gdzie więcej otrzymujemy niż potrzebujemy dla okoliczności. Abermherzigkeit bekommen wir auf alle Fälle. Ale zmiłowanie, miłość otrzymujemy zawsze. Nämlich, wir in den Umständen bestehen können. Mianowicie, żebyśmy mogli wytrwać w stanie okoliczności. Weil wir empfangen die Barmherzigkeit. Otrzymujemy miłosierdzie, serdzie, die gnade finden wir. Ale łaskę znajdujemy. Dann müssen wir schon etwas tun. Żeby ją znaleźć, musimy coś uczynić. Mianowicie żyć w zależności od Boga. Jedną rzecz na pewno musimy uczynić: Żeby mianowicie aktywnie przystępować do tego tronu. Wtedy miłosierdzie nam jest darowane za darmo. Ale możemy też znaleźć łaskę. Bóg daje ją. W stosownej porze. Da kameran, sicher leicht drüber reden, wenn man nicht in solchen Schwierigkeiten ist. Jest to bardzo prosto dywagować na ten temat, nie, nie znajdując się w takich trudnych okolicznościach. Denn was ist rechtzeitige Hilfe? Bo co to jest stosowna pomoc? Albo stosowna pora? Es ist nicht die rechte Zeit in meinen Augen. To nie jest stosowna pora według mojego, według mojej oceny. Es ist die rechte Zeit in Gottes stosownej porze według Bożej Und das ist vielleicht das schwierige in den Prüfungen. I to jest to najtrudniejsze albo takie trudne w próbach, dass sie oft uh, lange andauernd sind, że nie po prostu ciągną się. dass man auf diese rechtzeitige Hilfe wartet. I że czeka się, czeka się na stosowną chwilę. Das ist vielleicht das schwierigste in den Myślę, że wytrwałość to jest najtrudniejszą rzeczą w próbach. I że czeka trwa, jest tym bardziej pokazuje się nasza słabość. Mehr brauchen wir den Dienst dieses Hohen Priesters. Tym brauchen bardziej potrzebujemy służby tego arcykapłana. Desto ist es hinzu, zu Tron der I tym ważniej jest w takich czasach przystępować do tego tronu łaski. Ein paar für die Jeszcze dajcie mi kilka minut co do ostatniego miejsca, Hebrea 7 vers 25. rozdział 25 wiecz. Es beginnt mit dem Wörtchen daher. Rozpoczyna się słowem dlatego. Das heißt, wir haben einen Bezug zu den vorherigen Vers. Takie słowo więc nawiązuje do poprzedniego tekstu. Die Hauptaussage in dem vorherigen Vers ist, dass unser Herr ein unveränderliches Priestertum hat. A ten poprzedni tekst mówi o nie e, zakończonej służbie Pana. Ona cały czas trwa. Trwałem halten Testament nicht. W Starym Testamencie tak nie było z arcykapłanami. Mianowicie arcykapłan pewien zmarł. I był zastąpiony przez kolejnego. Ten kolejny też umierał. Następny przychodził. Nie było to niezmienne arcykapłanie. Nie było zmienne. niezmienne Ale tu mamy teraz jeden Hohen Priester. Der der der der sich, de sich der wo mamy przed sobą teraz ręce gdzie nic się nie zmienia. Niech to on Jezus Chrystus jest derselbe gestern, heute und in ewigkeit. Niedaremnie w 13. rozdziale tego listu czytamy, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Und deswegen vermag er etwas zu tun. I dlatego znowu tu czytamy, że może potrafi coś uczynić. Denn er vermag völlig zu erretten. Bo tutaj czytamy, że może zupełnie zbawić, wyratować. Das hat der Hohepriester Aaron nicht geschafft. Aaron tego nie potrafił. Von dem Volk, das aus Ägypten herausgeführt wurde, das Synodukt, który został wyprowadzony, uwolniony z Egiptu. Aaron bis in Land, którego Mojżesz i Aaron prowadzili aż do e, e, tego obiecanego kraju przez całą pustynię? Ilu z tych, którzy wyszli z Egiptu, rzeczywiście mogli wejść do kraju i zostali zbawieni przez arcykapłanów wyratowani? Dwa. Dwóch. Tylko dwóch z milionowego ludu. Jozua i Kaleb. Wszyscy pozostali w drodze zmarli. Hier haben wir jemanden, der zu Ale tu przed sobą mamy kogoś, który zupełnie może wyratować. Alle. Mianowicie wszystkich. Was ist das für eine o jakim zbawieniu tutaj mowa? Testament. Zbawienie też jest słowem, które ma różne znaczenie. Ono nawet ma trzy różne znaczenia. Wir denken bei Errettung meistens an die ewige Kiedy mówimy o zbawieniu, najczęściej myślimy o zbawieniu wiecznym. Ale takie znaczenie tego słowa znajdujemy tylko trzy, cztery razy w całym Nowym Testamencie bardzo geringe. E, nikła ilość. Ma to słowo jeszcze inne znaczenie, bardziej przyszłe? Mianowicie zbawienie lub ratowanie naszego ciała, które teraz jeszcze jest w słabości, a po śmierci zostanie zbawione. To doświadczymy przy na przykład po nas. Kiedy Bóg nam da nowe ciało, już bez tych słabości, wyratuje nas z tego słabości. Z zuerst, Najpierw ci, którzy już umarli, und dann die a później żyjący. I wtedy Bóg nas wyratuje z tego starego ciała. To jest ta przyszła strona, przyszłe znaczenie tego słowa zbawienie. Diese ewige ist der Blick in die Vergangenheit. To znaczenie e, zbawienie w sensie wiecznym, to jest bardziej przypomnienie e, wsteczne. Alle die, die hier sind und sind. Dla wszystkich, którzy rzeczywiście się nawrócili, zostali zbawieni. To jest ta chwila, kiedy ty z, grzechem, z grzechami swoimi, przyszłeś do Boga. Bóg ci wybaczył. Du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bist, zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Und das ewige Leben hast. I w darze otrzymałeś życie wieczne. Aber es gibt noch eine des ale mamy jeszcze trzecie znaczenie słowa zbawienie. Und das ist jetzt die gegenwärtige Seite. A to jest bardziej ta strona teraźniejszości, mieliśmy przeszłość i przyszłość. Das ist das, was wir hier haben. A to znaczenie mamy tu w naszym miejscu.. Das er zu Gdzie czytamy, że może zupełnie zbawić lub ratować teraz w tym życiu. Das to heißt, all diese hindurch, bis an das Ziel zu To znaczy, że ten arcykapłan potrafi nas, przeprowadzić, wyratować, zbawić przez wszystkie okoliczności, żebyśmy doszli do tego celu. Aaron tego też nie potrafił. Ale nasz Pan tak. Dlaczego? Bo on zawsze żyje. Nie mamy do czynienia z martwym Panem, który pozostał w grobie. Nasz Pan zmartwychwstał i żyje. Ale tu widzimy jeszcze pewną piękność, z którą chciałbym zakończyć dzisiaj. Das heißt hier, um sich für Czytamy tutaj, aby się wstawiać za nimi. Noch in 8. To wyrażenie znajdujemy jeszcze trzykrotnie w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Zweimal in, glaube ich, Heiligen Geist okrotnie w odnosieniu do Ducha Świętego Und auf den Herrn. a raz w odniesieniu do Pana Uma 8 Vers 28 Uchmy rozdział 28 wiesz, denn e er, der Heilige Geist verwendet sich für die Heiligen Gott gemäß. gottgemäß 27. 27 siódmy wiersz, a ten, który bada serca wie, jaki jest zamysł Ducha, że zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętym. I dwudziesty szósty wiersz, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Und in vers 34 ist die Rede von dem Herrn Jesus, der auch zu Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. W 34. wierszu mowa jest o Panu Jezusie, który umarł, który jest po prawicy bożej i wstawia się za nami. Nie nicht um die Frage der ewigen Errettung. I Tu nie, ma, nie jest mowa o wiecznym zbawieniu, sondern um das tagtägliche Verwenden. Tylko o codzienne stawianie się za nas. Deshalb in Vers 15 von Christus, bo w 15 wierszu czytamy kto nas podzieli, albo rozłączy od Chrystusa. Ten eigentlich nie może ja verloren gehen bo wierzący nie może być już pójść na potępienie tam więcej czytamy kto nas oddzieli od miłości Chrystusa to znaczy od jego, od jego codziennego starania Nikt nas nie może oddzielić od tego, jeśli przystępujemy do tronu łaski. Ale teraz jeszcze tą myśl, którą tak naprawdę chciałem powiedzieć. Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, to czytamy, że modlił się. Ale tu w ósmym rozdziale czytamy, że się wstawiał, nie? Że się modlił. Von dem Heiligen Geist lesen wie nie, dass er betet. O Duchu Świętym nigdy nie czytamy, że się modlił. Lesen nur, dass er sich verwendet. O nim czytamy tylko, że się wstawiał. Ist der Unterschied zwischen beten und verwenden. Jaka jest różnica między modl modlitwą a, wstawie a wstawiennictwem? Beten drückt immer eine gewisse Abhängigkeit aus. Modlitwa wyraża pewną, zawsze pewną zależność. So betete der Herr als der vollkommene Mensch auf dieser Erde zu seinem mit seinem zu seinem Gott und Vater. Tak właśnie Pan Jezus się modlił jako zależny, doskonały człowiek do swojego Boga i Ojca. ale der Heilige Geist war niemend. Ale Duch Święty nigdy się nie stał człowiekiem. Heiliger Geist war immer eine Person, der Gott hat. Und był i został osobą bożą. Czyli na tej samej ebidzie Na tym samym poziomie jak Bóg. I dlatego oni nigdy nie czytamy, że się modlim w zależności, tylko się wstawiał. Guck, unser Herr in Hebräer 7 jest der Aufgefahrene. A Pan, nasz, który opisany jest w 7 rozdziale, jest ten, który wstąpił do nieba. Er jest dort zur rechten Gottes, auf dem Thron Gottes. On jest po prawicy Bożej na tronie Bożym. I on nie tylko tam działa jako człowiek, chociaż to jest tak piękne, ale wstawia się też jako Bóg, jako Syn Boży i dlatego się wstawia. I z tego słowa wiemy, że on też stoi na tej samej płaszczyźnie jak Bóg deswegen verwendet er sich in Hebraia 7 für uns. rozdziale czytamy że się wstawia za nami das to heißt, znaczy er selbst als Mensch hier gelitten hat. Pan może rozumieć nas Pomóc nam i współczuć nam, bo sam doświadczy to jako człowiek. Ale on nas zupełnie zbawi lub wyratuje, bo jest równocześnie też Bogiem. So für uns I w taki sposób się wstawia właśnie za nami. Wasz ein gewaltiger, Jaki to wzniosły arcykapłan.